Radia, poniedziałek, 30 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Mogły być trzy punkty. Jest jeden. Polscy piłkarze zremisowali z drużyną Irlandii. Tunezyjczycy przekonują turystów, że ich kraj jest bezpieczny za moment o marszu przeciwko terroryzmowi. Dla klientów na szczęście, dla rolników, niestety, ceny mleka wkrótce powinny spaść. Zwycięstwo było bardzo blisko, ale skończyło się na remisie. Wynikiem 1 do 1 zakończył się mecz Irlandia-Polska w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze pozostają liderem w grupie D, mają punkt przewagi nad Szkocją i Niemcami. Mecz w Dublinie obserwował Adam Malecki. Jedni po tym meczu będą żałować straconych dwóch punktów. Inni będą się cieszyć z jednego, cennego punktu zdobytego na trudnym terenie. Bo w Dublinie z Irlandczykami mało kto wygrywa, więc tym bardziej z remisu należy być zadowolonym. Owszem, strzeliliśmy pierwsi gola, trafił Sławomir Peszko, by potem stracić bramkę w samej końcówce. Z jednej strony na pewno jest nie dosyć, ale z drugiej strony akurat chyba remis zarówno dla nas jak i dla Irlandii chyba jest zadowolający. Ocenił sprawiedliwie kapitan Robert Lewandowski. Należy też bowiem pamiętać, że Irlandczycy Trafiali wcześniej w słupek a Łukasz Fabiański popisał się kilkoma świetnymi interwencjami. To kibice nie śni mnie jak na skrzydłach, mówił Fabian. Fajny dopich, cieszymy się bardzo, że tak licznie się Polacy stawili. Tak więc atmosfera była wspaniała. Polacy rozjechali się do swoich klubów a w reprezentacyjnym gronie spotkają się znowu w czerwcu. Zagramy wówczas w Warszawie z Gruzją. Do piłkarskich emocji jeszcze zapraszamy do trójki. Będziemy wracać. Był upamiętnić ofiary ataku na Muzeum Bardo i pokazać, że Tunezja może być krajem bezpiecznym dla turystów. Tysiące osób przeszło ulicami Tunisu w wielkim marszu przeciwko terroryzmowi. Marszu obok Tunezyjczyków wzięli udział politycy z wielu krajów, w tym prezydenci Francji i Polski. Tunezyjczycy na marsz stawili się całymi rodzinami. No Jesteśmy tu, by pokazać całemu światu, że naród tunezyjski to nie terroryści i zaprosić wszystkich cudzoziemców do naszego kraju, w tym oczywiście Polaków. Chcemy powiedzieć wszystkim obcokrajowcom, że to, co się stało, to nie jest nasza Tunezja. Ten marsz, to, co tutaj widzicie, to jest nasza Tunezja. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że... Marsz jest sygnałem świadczącym o tym, że i Polska uczestniczy w każdej postaci w działaniach zbieżających do powstrzymania zagrożenia terrorystycznego i sama też płaci za to cenę. Marsz zakończył się przed Muzeum Bardo, gdzie odsłonięto tablicę z nazwiskami ofiar zamachu terrorystycznego. Zginęli tam m.in. turyści z Polski, Japonii, Francji i Włoch. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Cały tydzień zajął im przejazd przez Polskę. Marsz Dragonów wczoraj dotarł do Czech. To konwój 120 wozów bojowych armii amerykańskiej. Żołnierze USA wracają do bazy w Niemczech po zakończonych manewrach w Polsce i w państwach bałtyckich. Konwój podzielono na trzy części, dwie kolumny bez problemów i w miarę punktualnie przejechały przez przejścia graniczne w Nachodzie i Bochuminie. Natomiast duże kłopoty miała kolumna zmierzająca do Czech przez Jakużyce. Miała aż sześciogodzinne spóźnienie. Czeskie media twierdziły, że zatrzymały ją tłumy mieszkańców Jeleniej Góry. Okazało się jednak, że jeden z wozów bojowych miał problemy techniczne. Na spotkanie z Amerykanami wyszli sympatycy NATO i Stanów Zjednoczonych, a także pokaźne grupy ich przeciwników. Niemal na wszystkich przejściach granicznych doszło do kilku drobnych starć zwaśnionych obozów. Dla Polskiego Radia Paweł Szukała. A dziś trzy kolumny amerykańskich wozów bojowych dotrą do Pragi. Wielu rolników ma spore obawy. To już ostatnie dni obowiązywania limitów na produkcję mleka. Wraz z początkiem kwietnia tak zwane kwoty mleczne znikają. Eksperci nie mają wątpliwości, że dzięki temu ceny mleka spadną, bo rozpocznie się ostra walka między konkurentami. A w tej walce większe szanse mają duzi producenci. W Unii Polska jest jednym z największych, ale nasza pozycja na rynku nie jest najsilniejsza, uważa Radosław Iwański z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zarówno i nasza pozycja polityczna nie jest tak wysoka, jak my sobie to wyobrażamy. I również kwestie rynkowe, czyli dość dużego rozdrobnienia, jeżeli chodzi o przetwórstwo. Minister Rolnictwa Marek Sawicki przyznaje, że najbliższe pół roku będzie okresem trudnym. Rozwiązaniem powinno być połączenie sił różnych przetwórców. To, co musimy wspólnie razem zrobić i rolnicy i przedsiębiorcy, to jednak budować większe organizacje i handlować naszymi artykułami mlecznymi na świecie, nie konkurując między sobą. Polskich rolników kwoty mleczne obowiązywały od momentu wejścia do Unii Europejskiej. W Starej Wspólnocie limitę wprowadzono już w roku 84. A na koniec skandal w Moskwie z udziałem znanego kreatora moda, właściwie jego żony. Policja zamierza przesłuchać małżonkę najsłynniejszego rosyjskiego projektanta, bo w jej mieszkaniu odkryto nielegalne kasyno gry. Walentin Judaszkin to ikona rosyjskiego świata mody. Ubrania, pościel, ręczniki i inne przedmioty z jego znakiem firmowym, choć kosztują niemało, sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Jakież więc było zdziwienie moskiewskich policjantów, gdy otrzymali informacje o podejrzanych schackach w domu żony dyktatora mody. Okazało się, że w mieszkaniu, które wynajmuje obcym ludziom Marina Judaszkina, działa nielegalne kasyno. Gry hazardowe są w Rosji zakazane. Już w 2007 roku została uchwalona ustawa, która nakazywała zamknięcie wszystkich kasyn i salonów gier. Wyjątek stanowią cztery strefy specjalne zlokalizowane na Syberii, na Dalekim Wschodzie i nad Morzem Czarnym. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grożą wysokie kary. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, jest i będzie, będzie padał deszcz i pada, możliwe także burze. Gdzie niegdzie opady drobnego gradu lub krupy śnieżnej, w rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W Tatrach i Beskidach spadnie do 10 cm świeżego, białego puchu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, do 90 km na godzinę, wysoko w Tatrach do 110, ciśnienie rośnie, a temperatura od 6 stopni w Trójmieście i Toruniu, 7 w Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu, 8 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 9 w że Płocku i stoku, 10 stopni w Częstochowie i Katowicach, i w Warszawie też, 11 w Krakowie, Tarnowie i Lublinie, do 12 w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 53 urodziny Trójki to okazja, którą trzeba uczcić. A jak moglibyśmy zrobić to lepiej, niż zapraszając jeden z państwa i naszych ulubionych zespołów. Archive, na specjalnym urodzinowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję już dziś po 19.00. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl ukośnik trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 No i proszę, daj strajcy otwierać naszą dzisiejszą poranną audycję. Zapraszamy do trójki. I będzie taka sytuacja, że Mark Knopfler prawie zamknie poranną audycję. Zapraszamy do trójki przed dziewiątą. Przypadek? Nie sądzę. Proszę się przekonać, dlaczego przed dziewiątą pojawi się Mark przed. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry i zapraszamy do trójki. Niestety, taka sytuacja także zaistniała, że dziś ponownie ranek po ciemku. No i znowu masz babo placek, ale wszystko idzie ku temu, by było jaśniej, a to jeszcze za jakiś czas przed szóstą będzie robiło się jaśniej. Jeśli chodzi o mecz, to już pytają Państwo, czy to zwycięski remis i co powiedzieli po meczu piłkarze. Czy na tym poziomie nie ma już słabych drużyn? Wszystko się wyjaśni. Summertime, think it was June Yeah 71335, wyczuwam delikatną nutkę złośliwości od pani Ewy I co? Rzeczywiście, po zmianie czasu rano jest jeszcze jaśniej e, Pani Ewo, no tak, no tak zależyło się w zeszłym tygodniu, więc państwo dobrze wiedzą o co chodzi 6:16, 16, -16. zeszło słońce, czyli jakieś 3 minuty temu, więc powinno być jaśniej Choć jak sądzę nie za zbytnio Bo takie chmury w Warszawie I tak leje, ale leje także ho-ho że nie fajnie jest. No zupełnie, całkiem źle. Ciemno-szaro, buro i mokro. Gazety nie zamokły? Nie zamokły, też ale. Były we tak, ale też tutaj w tych gazetach chyba nieszczególnie. Nie, spe... nie za zbytnio? Niespecjalnie. Wprawdzie na pierwszej stronie Polski taki zadowolony piłkarz. Peszko to się nazywa, nie Peszko się nazywa No piłkarz. właśnie ten piłkarz taki zadowolony, bo chyba strzelił gola, tak? No nawet na pewno strzelił. Strzelił gola, ale Polska długo prowadziła w Dublinie, ale Irlandia wyrównała w 91. minucie. Tak pisze Polska The Times na pierwszej stronie. W jakiej my grupie jesteśmy? W tej co zawsze, w grupie śmierci śmierci, mm -hmm. bo tutaj właśnie w Polsce jest taka rozrysowana tabelka i chciałam powiedzieć, że nie znalazłam tutaj Polski. Nie? No czekaj, no nie. Ci zaraz poszło. No i gdzieś musimy być. Dobrze, to ty tutaj szukaj, a ja jeszcze y, przeczytam ostatnią stronę Super Expressu. Irlandia wydarła nam zwycięstwo. Tak wydarła? Tak dobrze graliśmy, że trzeba było wydzierać? Ah. To był fantastyczny mecz. Wrócimy do tego jeszcze dzisiaj na pewno. To no i gazeta... Nie, nie ma nas tutaj w tej grupie. Prawda? W żadnej nas nie ma. Nie ma. To co teraz? Bo musimy być w jakiejś innej, gdzieś na innej <grym> stronie gazety <grym> musimy być. dodatkowych. Dobrze, Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, także o tym meczu nieszczęsnym można powiedzieć? czy szczęsnym, bo zaraz ja tutaj jeszcze chcę się dowiedzieć, ponieważ nadal jesteśmy liderami w eliminacjach Euro 2016. To jest w prawda? czy w bardziej Tak, jesteśmy. Takie... Tak, tak, tak Dobrze, niech będzie. Przewagi. To jeszcze inne tematy oprócz wczorajszego meczu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Informacja o tym, że Europa odwraca się od Diesli, odkryła już, jak rakotwórcze są ich spaliny. My się Diesli nie boimy i wycinamy z nich filtry. Ten proceder jest powszechny i bezkarny. I do tego Artykuły jeszcze w kolejnym przeglądzie prasy. Wrócimy. Dziennik, gazeta prawna, pierwsza strona. Nawet 7 miliardów złotych potrzebują samorządy na remonty placówek medycznych bez zastrzyku unijnych pieniędzy. Co trzeciej grozi widmo. Likwidacji pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ukraina to najbiedniejszy kraj Europy. Rok po rewolucji na Majdanie Ukrainiec zarabia średnio w tydzień. Tyle, ile Polak w jeden dzień. Przeciętna pensja netto u naszego wschodniego sąsiada to już tylko 120 euro miesięcznie, czyli mniej niż 500 zł. Tak niskich stawek nie ma nawet w Mołdawii przez lata uważanej za najbiedniejszy kraj Europy. Dramat Ukraińców to wynik rosyjskiej agresji, a także 25 lat zaniechania reform, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Ostrzeżenie na pierwszej stronie trybuny. Nie wierzcie w chwilówki. Pożyczki krótkoterminowe to rozwiązanie tylko dla ludzi osiągających regularne, przyzwoite dochody, czyli akurat nie dla tych, którzy je biorą. I jeszcze pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Szef PKO BP zarabia 8,5 tysiąca złotych dziennie. Tak gazeta wyliczyła. Szef PKO BP w ubiegłym roku zarobił ponad 3 miliony złotych, co daje jedniówkę 8,5 tysiąca złotych. To pierwsza strona gazety, Agnieszka Stępień, w D. Jesteśmy w grupie D. D. Ale poczekaj. No tu jest. Ja jeszcze jeszcze, tutaj jeszcze, tutaj ja jeszcze... Tam Chyba nas może nie być, bo... Ja jeszcze tutaj chciałam. Nie ma, nie ma. Ale, ale zauważyłem jedną rzecz, bo poza tym Gruzja przegrała z Niemcami 0-2, a Szkocja... Gibraltar, 6 do 1 i zdaje się, że Szkoci będą teraz najsympatyczniejszą drużyną w Europie, bo do tej pory my byliśmy, nie wiem czy wiesz a Dlaczego byliśmy podaliśmy, najsympatyczniejszą? podaliśmy sobie strzelić gola y, San Marino, nie San Marino nam strzeliło i San to było Marinowi. bardzo miło, bardzo miłe z naszej strony że pozwoliliśmy, proszę, a tu Szkoci pozwolili Gibraltarczykom i to też bardzo miło z ich strony, prawda? Tak Tak. 22 minuty po 6 Słońce chowało się za dach, ojciec chłopnie spać Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery Życzyłam szczęścia, bym podróżował i Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat Nosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg, gdzieś wysoko tam, niech chwyci mnie za flaki i rzuci do Twój stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak chóry mieszkańcy wielkich miast. Zjedzam świat, zjedzam cały świat. Unoszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. W kosmicznej mikroskali. Nasz świat jest taki mały. Posłuszni, tylko sobie Do nieba wznosimy głowy Stałem się, dzięki nie jestem Pokory uczy świat W genach mam humory Zmienię tak jak wiatr. Mój brat dał mi dźwięki, by ludziom pomoc nieść. Kiedy serce krwawi, pozbite jest jak pies. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak mury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. 7 trójek, numer telefonu Piotr Łodejczaka Czekamy przy komputerze, radiopl, No i 71335 26 minut po 6 Pan Robert już dopytywał, czy piłkarze po meczu mówili o tym, że na tym poziomie nie ma już słabych drużyn. Chyba o tym nie. Ale na początku meczu Pan komentator powiedział, że musimy grać szybciej piłką i wiedziałem, że jesteśmy w domu. No skoro tak, to na pewno. A cóż powiedzieli po meczu? O tym porozmawiamy po 6.35. Teraz taka próbka. Co powiedzieli po meczu Pan komentator? Nie jesteśmy jeszcze na autostradzie do Francji, ale stoimy na bramkach i kupujemy bilet. Także ten remis, tą grupę zostawił nadal otwartą. Czy ktoś z Państwa ma drobne, żebyśmy sobie kupili ten bilet? 6.35, powrócimy do tego, co po meczu powiedzieli. Adam Malecki był na meczu, był na miejscu i proszę posłuchać jego relacji. O sporcie także będzie kwadrans po siódmej. Porozmawiamy o związkach sportowych, co może być związkiem, a co nie. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli nie spełniają kryteria, nie są Polskim Związkiem Sportowym, natomiast mogą działać w formie stowarzyszeń i mogą organizować y, imprezy sportowe, bo jest wolny kraj i wolny wybór. Naprawdę nikt nikogo nie zmusza. Zamieszanie się zapowiada, o tym mówim, mówić będziemy kwadrans po 7.00, 7.35, trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy serdecznie przed dziewiątą. Urywki z rozrywki i Dariusz Rządkowski dziś ponownie Państwu opowie obraz. Tak to będzie. Opowie Państwu obraz, proszę posłuchać, a jaki to obraz? Można rzucić okiem na Facebooku. Pojawi się już całkiem niedługo. Ranek w trójce na Facebooku. Somehow we drifted from a path. Spirits in the night, spirited it away. Somehow the doors became unlocked, and our dreams just slipped away. to, żeby gospodarza poniżyć, nad nim dominować i mu coś udowodnić. To samo jak się gości przyjmuje w domu. Jeżeli goście chcą wygrać, powiedzmy z nami w Warszawie, zremisować, proszę bardzo, bez napięć to robimy. Dlatego uważam, że nasi chłopcy, piłkarze zachowują się bardzo kulturalnie, zasadami sowariuru, w gościach się nie narzucają. Jak przyjmują gości u siebie, też nie robią cyrków i są bardzo grzeczni dla przyjemnych. Bo kultura, kultura to jest coś takie... No właśnie... No longer see the trauma far, no longer walk on the same earth Cause we were spinning away, got separated in the night, yeah, we drifted from the path, we took our own attention Zapraszamy do trójki audycja poranna, 6.30 już minęła. Pora na skrót wiadomości Małgorzata Maliborska. Krytykował kondycję SLD i słaby wynik w wyborach samorządowych, za to stanie dziś przed partyjnym sądem i może być wyrzucony z sojuszu. Chodzi o byłego szefa SLD Grzegorza Napieralskiego, zawieszonego w styczniu w prawach członka za działanie na szkodę partii. Sam Napieralski uważa, że nie było podstaw prawnych do jego zawieszenia i złożył wniosek o uznanie nieważności tej uchwały. Wysłał też wniosek o zawieszenie i ukaranie obecnego szefa sojuszu Leszka Millera. Ze względów zdrowotnych szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odwołał dzisiejszą wizytę na Ukrainie. W związku z tym nie pojedzie tam też dziś szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Wizytę w Kijowie tuż po świętach zapowiada tymczasem polski prezydent. Bronisław Komorowski odwiedzi nie tylko stolicę Ukrainy, także cmentarz w Bykowni. Mówił o tym w drodze powrotnej z Tunisu. To Jednocześnie będzie rocznica katyńska. Także będą elementy czysto ukraińskie i czysto polskie, jak jest Bykownia. Na polskim cmentarzu wojennym w Kijowie bykowni spoczywają szczątki prawie 3,5 tysiąca polskich obywateli z ukraińskiej listy katyńskiej zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Trzęsienie ziemi o sile prawie 8 stopni w skali Richtera nawiedziło wybrzeże papui Nowej Gwinei. Amerykańskie służby sejsmiczne ostrzegają przed falą tsunami. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Gigantyczne puzle ułożone, Archolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zakończyli rekonstrukcję tarasu starożytnej egipskiej. Świątyni Hatszepsut koło Luksoru wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ich prace trwały w sumie 54 lata. Musieli odtworzyć to, czego brakowało to było właśnie takie wielkie jixi puzzle. Tak jakbyśmy dzisiaj czytali rozdartą gazetę i ona jest akurat rozdarta w połowie kolumny. No to każdy Polak potrafi sobie zrekonstruować, co tam w tej oddartej części nieistniejącej kolumny było napisane. No to na tym właśnie polegało. I tych bloków było około dziesięciu tysięcy bloków i fragmentów Mówi Polskiemu Radiu dyrektor Polskiej Misji w Kairze, dr Zbigniew Szafrański. Zrekonstruowany taras został już uroczyście oddany do użytku, a na ceremonii pojawili się przedstawiciele egipskich władz. W serwisie o siódmej m.in. o byłym prezydencie Francji Nicolasie Sarkozym, który na dobre wraca do polityki. Zapraszamy. Przed nami niestety pochmurny i deszczowy dzień, możliwe także burze. Na Pogórzu przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg Wiatr miarkowany i dość silny, nad morzem, ma także w górach silny i bardzo silny. Temperatura od 6 stopni w Trójmieście i we Włosławku, 8 w Pile i Elblągu, 10 w Warszawie, Radomiu i Katowicach, do 12 stopni w Przemyślu i Krośnie. Kolejna prognoza pogody za pół godziny i zdaje się, że tam się pojawi krupa śnieżna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Tabletki emskie zawierają naturalnie działające sole, które łagodzą kaszel i chrypkę oraz ułatwiają odkrztuszanie. Tabletki emskie z wadowic. Do ssania lub musujące. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. Niechcący zapytałem, czy ktoś z Państwa ma drobne na przejazd? Nie jesteśmy jeszcze na autostradzie do Francji, ale stoimy na bramkach i kupujemy bilet, także ten remis, tą grupę zostawił nadal otwartą. Pan Artur z Wieliczki, co ważne, napisał. Mam nadzieję, że to nie jest autostrada A4 Kraków-Katowice, bo możemy na czas nie dojechać, a poza tym drogo wyjdzie... mi buczy jedno z fajnej piskli i za 22 minuty 7 Zapraszamy do Trójki Już, już byli w ogródku Już witali się z Gąską i trzy punkty nawet sobie dopisywali Aż to nagle Benz. Irlandczycy strzelili gola Polska reprezentacja w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy Zremisowała w Dublinie 1 do 1 Nasi piłkarze fantastycznie dopingowani Przez licznie zgromadzonych polskich kibiców Prowadzili przez większą część spotkania po bramce sławą i rapeszki. A mecz oglądał Adam Malecki do zwycięstwa brakowało niewiele, ale kiedy mecz dobiega końca, to wiadomo, że wyspiarze wkraczają do akcji. Kiedy więc sędzia techniczny doliczył dodatkowych 5 minut gry, wiadomo było, że Polskę czeka ciężka przeprawa. Irlandczycy zachowali się tak, jakby wszystkie swoje siły witalne oddali dla tej jednej chwili w akcie desperacji, wepchnęli piłkę do siatki. Nie popisali się przy tej akcji nasi obrońcy. Mówił po meczu były reprezentant Polski Tomasz Hajto. Boli przede wszystkim, no strata bramki po stałym fragmencie gry, bo jeżeli by zrobili fajną akcję, rozklepali nas i strzeliliby ładną bramkę, nikt by nie miał pretensji. Jeżeli się prowadzi 1-0, no jest 91. minuta, no to trzeba być potrójnie skoncentrowanym przy stałym fragmencie gry. No nie można zostawić Rybusa do krycia jednego z lepiej grających zawodników głową. Irlandczycy powtórzyli swój wyczyn z meczów z Gruzją i Niemcami. Wówczas też strzelali gole w końcówce I dobrze wiedzieli o tym nasi piłkarze No ale mądry Polak po szkodzie I żal jest, mówi Arkadiusz Milik Jest naprawdę i to dużo niedosytu Bo wiadomo, trzeba szanować ten punkt Ale jednak e, tracą gdzieś tam bramkę w 90 minucie Na pewno jest niedosyt Pewien niedosyt pozostał także po pracy sędziego Multimilioner ze Szwecji, pan Eriksson Który bycie arbitrem traktuje jako hobby Jakby chwilami delektował się Ostrą grą Irlandczyków Brutalnie faulowany był Milik a i Łukasz Fabiański został potraktowany w swojej bramce bez pardonu. Dziwna sytuacja, gdzie chwilę wcześniej złapałem piłkę i jeden koleś chciał mnie wepchnąć z piłką do bramki ja się pytam tego piątego za bramką co jest, czemu nie widzicie falu? No rozumiem, jak wyszedł po piłkę, ale łapię piłkę, a oni chcą mnie wepchnąć i sędzia nie daje faulu, więc taka była oznaka tego, że sędzia może w tych ostatnich minutach jakoś starać się bardziej troszkę po, po gospodarstwie. Ale wiadomo było przecież od początku, że będzie ostro. Zostało więc podane irlandzkie chili konkarne, trzeba było tę potrawę zjeść i nie ma co doszukiwać się w tym zbytniej estetyki. Widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz i to nie będzie jakiś piękna futbolu tylko trzeba będzie po prostu walczyliśmy na, na tyle, ile mogliśmy i dało nam to remis. Mówił Robert Lewandowski, który jako kapitan szczerze pogratulował gola Sławomirowi Peszce. Fajna akcja, fajna bramka, więc na pewno to cieszy, tym bardziej, że po jakiejś przerwie wrócił do reprezentacji. Każdy z nas w ofensywie może strzelać bramki i chciałby się, żeby było ich więcej i bardziej systematycznie. Peszko zbyt systematyczny w strzelaniu goli w ostatnich latach nie był. Kibice do wczoraj wytykali mu 300% sytuacje niewykorzystane w rozegranym kilka lat temu meczu towarzyskim z Niemcami. Potem jeszcze przeplątało się kilka afer, więc gol z Irlandią był dla peszki zbawieniem. Spadł mu kamień serca, a na strzelca, jak worek kamieni, padli szczęśliwi koledzy. Tak, tak. Akurat mu klaustrofobii, to nie było miła. Maciek super tam powalczył, ja tylko przyłożyłem sobie piłkę szybko na lewą nogę i bezpośrednio w kierunku dalszego słupka tak chciałem zrobić. Akurat czysto trafiłem, później tylko radość i radość taką wewnętrzną. Klaustrofobii nie powinna mieć także nasza reprezentacja. Wciąż jesteśmy liderem. Tyle, że przewaga nad Niemcami i Szkotami stopniała do jednego punktu. Po wczorajszym meczu w przypadku wygranej mogliśmy jechać w stronę Francji wygodnie, szeroką, kilkupasmową autostradą. A tak? Może nie jesteśmy jeszcze na autostradzie do Francji, ale stoimy na bramkach i kupujemy bilet. Także ten remis, tą grupę zostawił nadal otwartą. W kolejnym meczu w czerwcu przyjedzie do nas Gruzja. I znowu będziemy faworytem. Dublin, Adam Malecki. Jak to ciężko się przyzwyczaić do tego, że jesteśmy faworytem. Ale trzeba przywyknąć do tego, trzeba. Adam Malecki, dziękujemy. No i jak państwo odbierają? A witam, dzień dobry. Często się kłania, ale jak nie wiem co. A jeśli chodzi o wczorajszym meczu, jak najszybciej trzeba zapomnieć. Spółczuj tylko kibicą, bo naprawdę mogliśmy to przegrać za 4-1. Ale szczęście trzy na i niech tak zostanie. No. I porządnie, proszę grać od rana. Jeszcze raz mówię, no. No spróbujemy tak żwawiej grać. 2, 2 i 7, trójek i musimy grać więcej piłką, tak jak Irlandczycy wczoraj. No to niech zagrają Irlandczycy. Tytuł taki niezazbytni tego utworu, ale uznajmy, że to był zwycięski remis. Najbardziej dramatycznym komentarzem dla mnie podczas meczu Irlandia-Polska było stwierdzenie eksperta, że szukała musi szukać lewej nogi. Bardzo mnie to przeraziło, ale mam nadzieję, że znalazł. Nie, nie, to to na pewno, na pewno znalazł Ja z, z, zauważyłem, wychwyciłem inne zdanie Które bardzo mnie zainteresowało Nie wiem czy dobrze usłyszałem, ale zdaje się, że padło Takie oto zdanie w czasie komentarza, że Nasz zawodnik pobiegł do kina No ludzi no Albo piłka, albo przyjemności za 10 minut siódma. Agnieszka Stępieni prasa. I pierwsza strona Gazety Wyborczej i bardzo ciekawy artykuł, o którym wspominałam już mniej więcej pół godziny temu. Europa odwraca się od Diesli, odkryła już, jak rakotwórcze są ich spaliny. Europa zaczęła się przesiadać na Diesle ponad 10 lat temu w samej Wielkiej Brytanii. Do dziś zrobiło to 11 milionów kierowców, podobnie w Polsce. W rekordowym 2010 roku aż dwie trzecie aut wyjeżdżało na nasz rynek przy akompaniamencie charakterystycznego warkotu. W 2000 w 2012 roku okazało się, że zwrotnice rozwoju motoryzacji przestawiono w złą stronę. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Agencja Badania Raka ogłosiły, że spaliny diesli powodują raka płuc i przyczyniają się do raka pęcherza dużo bardziej niż spaliny aut benzynowych. Brytyjski think tank Policy Exchange oszacował, że jeden diesel kosztuje służbę zdrowia nawet 8 razy więcej niż auto benzynowe. To problem w większości zatłoczonych miast w Europie. Już 18 z nich chce przetrzebić diesle albo zakazać albo zakazami, na przykład Paryż albo dodatkowymi opłatami tak chce zrobić Londyn. Szykuje się więc wielki odwrót od Dizli. Dla ich właścicieli oznacza to podwójną stratę, pisze gazeta. Wyższe koszty eksploatacji i niższą cenę przy odsprzedaży. To ostatnie ucieszy setki tysięcy naszych rodaków. Polska niczym ogromny odkurzacz czyści zachodnie rynki zużywanych samochodów. Ich średnia wartość wynosi 15 tysięcy złotych, a wiek 11 lat. Oznacza to, że w tym albo przyszłym roku nasz rynek zaleje fala najstarszych aut z filtrem cząstek stałych, DPF. Wbrew pozorom to bardzo zła wiadomość. Filtry DPF wprowadzono po to, by diesle mogły spełniać normy Euro 4 z 2005 roku. Mają oczyszczać spaliny m.in. z rakotwórczej sadzy. Tyle, że są kłopotliwe, zawodne i drogie. Nowy kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Za ich usunięcie grożą surowe kary wszędzie ale nie w Polsce. U nas wycina się filtry masowo i bezkarnie. I o tym pisze Gazeta Wyborcza na pierwszym stronie w Rzeczpospolitej. Informacja taka. Po aferze podsłuchowej BOR zmienił system ochrony najważniejszych osób w państwie. Biuro Ochrony Rządu kupiło nowocześniejszy sprzęt antypodsłuchowy i zwiększyło liczbę funkcjonariuszy, w tym tajniaków przy ochronie VIP-ów. Tak właśnie ustaliła Rzeczpospolita. Skandal z podsłuchami wystraszył vip i rozmówcy Rzeczpospolitej ZBOR mówią, że przestali się oni spotykać w restauracjach. Nam ułatwia to pracę, politykom daje gwarancję poufności. Tak mówi jeden z oficerów. W pulsie biznesu. O pomyśle jednego z ubezpieczycieli Pomysł jednej z firm ubezpieczeniowych, by śledzić, jak prowadzą auta jej klienci, zelektryzował rynek. W ślady ubezpieczyciela chcą pójść także inne firmy. Telematyka, czyli wykorzystywanie technologii mobilnych do śledzenia trasy przejazdu i stylu jazdy kierowcy, nie jest na świecie nowością. Ta technologia jest od lat stosowana w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, a sięgają po nią nie tylko przedsiębiorstwa transportowe, ale także ubezpieczyciele czy firmy zajmujące się leasingiem i najmem aut. W Polsce to rozwiązanie nie było do tej pory rozpowszechnione. W marcu to właśnie opisywał taką historię Puls Biznesu. Ubezpieczyciel chce śledzić, jak jeżdżą ubezpieczeni u niego kierowcy. Ci, którzy będą robić to najbezpieczniej, dostaną zniżki przy zakupie ubezpieczenia. Usługa ma jednak dotyczyć głównie klientów flotowych, ale w okrojonej wersji będzie także dostępna dla Kowalskiego. Telematyka kusi, choć jest droga o tym w Pulsie Biznesu. I jeszcze z Polski The Times, ile zarabia Robert Lewandowski. 100 milionów, zdaje się, w zeszłym roku zarobił. No, bardzo dobrze trafiłeś. Tylko dziewięciu piłkarzy na świecie zarobiło w ubiegłym roku więcej niż Robert Lewandowski. Na szczycie listy krezusów znalazł się Leo Messi. Ten ranking opublikował magazyn France Football. Żaden zawodnik grający w Bundeslidze nie miał większych wpływów od Lewandowskiego i na jego konto w ubiegłym roku wpłynęło 20, mil 20 milionów euro, czyli 100 milionów, jak już powiedziałeś. 9 milionów w ramach pensji, 10 z premii, a milion dwieście z pozostałych źródeł. No dobrze. Za no ale 5... gra, chyba. No, tak. Dobrze. Tak, bardzo dobrze gra. No to należy mu się. Czy ja mówię że nie? Czy ja mówię że nie? Agnieszka Stankiewicz. Promocja. To było poetyckie powitanie wiosny. Ulewny deszcz metafor. Kilotony rymów. Jesteśmy pod wrażeniem ścieżek, którymi biegły wszystkie państwa skojarzenia, ale ponieważ wysokiej klasy samochód osobowy mamy do oddania tylko jeden, musimy wyłonić jednego zwycięzcę. Poznamy go już dziś w Akademii Rozrywki po 14. Zapraszam, Artur Andrus. Sponsorem nagrody samochodu Mercedes jest firma CX-80, producent preparatu wielofunkcyjnego CX-80, www.cx80.pl Autopromocja Zapraszamy do reklamy Nowości ze świata zdrowia Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na 3 miesiące Właśnie tak, według badań, działa aktywny składnik leku Polprazol Max. Wypróbuj terapię Polprazolem Max i przekonaj się sam. Polprazol Max. Profesjonalna terapia nawracającej z gagi. Polprazol Max. 20 mg omeprazolu w kapsułkach. Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełkowego z gagi. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy Właściwie stosowane zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tej wiosny z Lumia dostaniesz więcej. Kup wybrany smartfon Lumia z abonamentem lub bez i odbierz zwrot na konto nawet do 200 zł. Lista modeli oraz warunki promocji dostępne w regulaminie na www.lumia.pl. Wybierz nowy smartfon Lumia. Teraz kolej na ciebie. Promocja aktywna do końca marca lub do wyczerpania oferty.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 Podnej. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie wyborcze. Materiał Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta RP Adama Jarubasa. Zamiast kłótni, platformy z pisem, Polska potrzebuje zgody w sprawie najważniejszej bezpieczeństwa. Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta. Musimy zwiększyć liczbę żołnierzy pod bronią. Produkować w Polsce nowoczesny sprzęt wojskowy. We wschodniej Polsce muszą powstać bazy NATO. To test wiarygodności naszych sojuszników. W sprawie bezpieczeństwa polscy politycy muszą być jednomyślni. Adam Jarubas. Głos rozsądku. Ogłoszenie wyborcze. Tu program trzeci.